Bajki i baśnie polskie Ewa Szelburg-Zarembina Baśń o Szklanej Górze W groźną, mroźną noc zimową W ciepłej chacie u komina Babka starym obyczajem Stare baśni przypomina Babka stare baśni, stare Od prababki swej pamięta Ledwie skończy opowiadać Jeszcze proszą ją wnuczęta Babka śmieje się do wnuczki, babka śmieje się do wnuka i w pamięci swojej starej coraz innej baśni szuka. Ta ciekawa, ta ciekawa, tamtej wciąż by się słuchało, ile by nie nabajała, zawsze mało, jeszcze mało. W groźną, mroźną noc zimową, w ciepłej chacie u komina, baśń o sławnej szklanej górze, stara babka tak zaczyna. Był sobie raz, żył sobie raz, czarodziej. Nie łaskawca, dobrodziej, ale złośnik, filut, kpiasz. Nos krokułczy, końska twarz, nogi patyki, głos pawia, wzrok dziki, garb z tyłu, garb z przodu. Czupryna? Od młodu miał trzy włoski w cztery rzędy. A tędy i owędy jeździ po świecie w złotej karecie, szuka panny jak kwiecie. Chce się żenić, więc w konkury, a co zajedzie do której, nie chce go tam i pies bury. Zeźlił się. Nie, to nie. Wrócił do dom, zamknął się, rzekł przez drzwi. Nie ma mnie. Troje drzwi, z pustów trzy. Za nimi czarodziej zły, waży czary niedowiary. Ma on w sobie złości dość. W re i kipi sama złość, a co w złości zamyśli, to wykona ściślej. Pewnego razu pewna królewna, o wielusienkich rękach, siedziała sama w swym alkierzyku, z igiełką przy kosienkach. Wtem co to? Drzwi się otwarły z trzaskiem, smok wpełza do alkierza, królewna w trwodze opuszcza igłę, któż nie złągłby się zwierza. Z paszczy iskrami, dymem i siarką zionął smoczysko. Chwycił królewnę w łapska jak swoją i znikło wszystko. Minął dzień, drugi, i trzeci. Żyrok, jakby nigdy nic leci. Już minęły i trzy lata, jak znikła dziewka królewska ze świata. Ani ją oko widziało, ani ucho o niej słyszało. Wypłakują zielenice rodzice. O moi ściewa, gdzie się nasza córka królewna podziewa? Oboje królestwo zjęli z głów korony. Rwą z żalu się we włosy. Wszystkich dobrych ludzi wołają na pomoc, a także i niebiosy. Ten, kto nam córkę powróci jedyną. Nagrodząc będzie hojnie. Weźmie koronę i pół królestwa za żonę królewne pojmie. Wracały gąseczki dzikie z wyraju gęgały. Byłyśmy w takim kraju, gdzie stoi góra szklana, na górze mieszka panna. Czarodziej zły, smog ponury, strzegą panny i góry. Usłyszeli rycerze. Każdy miecz ostry bierze, każdy dosiada rumaka i śpieszy lotem ptaka do zamorskiego kraju, dokąd ptaki na wyraj latają. Mijają dni, noce mijają, rycerze nie wracają. Co gorsza, rzecz to pewna, nie wracaj królewna. Płynęły od morza w górę rzeki dziwne ryby łososie, powiedziały na migi. Może nam zdawało się, lecz przez piany wodnej chmurę widziałyśmy szklaną górę. Na jej szczycie panna śpiewa, koło panny śpi smok, ziewa, a czarodziej brzydal srogi nie spuszcza z oczu niebogi. Usłyszeli mieszczanie, wdzieli godne ubranie, obuszki w gaści chwycili, jeden z drugim spieszyli, wprost do miejskiej przystani. Tam w pośpiechu zziajani odwiązali po prostu prom wiślany spod mostu. Popłynęli w dół rzeki, w świat nieznany, daleki. We mgle siwej zginęli, tyleśmy ich widzieli. Błyszczy w słońcu szklana góra, jak drugie słońce, Szklane zbocze, gładkie, śliskie, oślepiające. Szczyt góry jak diament lśni się, na nim fontanna, deszczem pereł sypie strzodrze, a pod nią panna, stoi blada, bledziusieńka, w złocie warkoczy, szczupłą rączką ocieniła wilgotne oczy. Patrzy w cztery strony świata, liczy dnie, miesiące, lata. Tęskni, wspomina. A czy dla mnie na tej górze ratunku nie ma? Ze szklanej góry widać świat, ale daleki, daleki. Ledwie oczom majaczeją miasteczka, wsie drogi, rzeki. Dymią fabryczne kominy, młyny turkoczą. Płyną łodzie, wozy jadą i dniem i nocą. Ludzie jak mrówki w mrowisku, jak w ulub pszczoły, krzątają się na tym świecie. Świat to wesoły. Szczęśliwi ludzie w fabrykach i ci na roli, Szczęśliwy dzieciak, co z kundlem głośno swawoli. Szczęśliwe wróble na dachach i kot pod bramą. Czemu mnie tam nie ma z nimi, tatusiu, mamo? Białe rączki załamała nad dolą żewną. A w tym widzi tłum rycerzy. Po mnie na pewno. Jakby im skrzydła urosły, konie w pół góry się wzniosły. W posadach szklana góra drży, spod końskich kopyt lecą skry. Chwila osiągnął szczyt. Wtem jęk i trzask i zgrzyt. Zakryj królewno oczy końcami swych warkoczy. Nie patrz, jak z koniem w przepaść możny rycerz się toczy. Jeden, drugi i trzeci. Ślizga się, stacza, leci. Takich setka bez mała zbyła się duszy i ciała. Góra stoi, jak wstała. Po zboczach szklanej góry ślizga się blask ponury, z krwi, czy też zusz purpury. Smok zasnął, we śnie dyszy. Królewna nie śpi, słyszy stąpanie licznych kroków. O, nie budźże się smoku! Coraz bliżej i bliżej, coraz głośniej i głośniej. Stąpają kroki liczne, liczba ich w mroku rośnie. Odgłos ich się przybliża, musi być ludu mnóstwo. Królewna wzrok wytęża. Widzi miejskie pospólstwo u stóp góry złowrogiej. Śpi, śpi, smoku stu nogi. Towarzysze cechowi czelać, terminatorzy. Nawet miejskie pachoły leście na górze są skorzy. Kupa z nimi wagantów w pstrym odzieniu, jak tcznadle. lezą po szkle jak muchy. Dziw, że żaden nie spadnie. Już się wdarli w pół góry, ten i ów sięga szczytu. Wtem smok chrapnął i górą, jakby wybuch dynamitu, wstrząsnęło to chrapnięcie. Patrz, jak w strasznym zamęcie spadają niespodzianie, śmiałki młode, mieszczanie. Jak zierałe gruszki z gruszy spadają w dół bez duszy. Królewna łamie dłonie i we łzach cała tonie. Płacze wraz z nią fontanna i tarosa poranna. Nawet smog ma zęfoku, Więc ty masz serce, smoku? Pusto koło szklanej góry i głucho. Nic nie chwyta wzrok spragniony, ni ucho. Zapomnieli o królewne we świecie. Zły triumfuje. No przecież. Ejże, nie bądź taki pewny swej mocy, Drżyj ty we dnie czarodzieju, drżyj w nocy. Jest ktoś, kto się z tobą zmierzy, chytrusie, i przechytrzy cię i zmorze, więc bój się! Czy to słońce spadło z nieba i tak gorzeje? Czy to płynne złoto w kadzi blaskiem jaśnieje? W koło błyszczy, świeci wszystko, wszystko lśni: iskry, tęcze, światłość, blaski. Jawa to? Czy sny? że to nie są sny, lecz jawa. Każdy hutnik o tym wie, bo od dziecka w szklanej hucie spędzał liczne dnie. Żywioł ognia go otacza wraz z żywiołem szkła. On tu istnym czarodziejem, czarem praca ta. W szklanej hucie w rerobotach robota hu, hu Ojciec stacha w długi piszczel dmucha, siostra ojcu formy zręcznie podaje. Na widełkach w żarpieca odnosi je brat. Z ognia wyjdą do wodnej kąpieli. Stach nad nimi pochyli się, rad. Stach desenie wyrabia w krysztale. Pewnieś ty szczęśliwy, Stachu? Nie wcale. Odkąd wiem, że zły czarodziej i smok ponury uwięził cud królewny na szczycie jej góry, chciałbym biec tam i uwolnić ową zaklętą. Myślę o tym przy robocie i myślę w święto. Próżne twoje dobre chęci i smutki Nie dasz rady robotniku młodziutki Wszak mieszczanie tam chodzili I życiem to przypłacili Wszak było tam stu rycerzy I wszystkich stu trupem leży Nie uwolnisz pięknej panny Nie zdobędziesz góry szklanej Stach zaciska krzepkie pięści Wierzę, że mi się poszczęści Jesteś dobry, mądry, mocny Lecz ktoś musi być pomocny sam choćbyś był wali górą, nie mierzyć ci się z tą górą. A ten stach był zuchem prawdziwym, a ten stach podjął mądry, wielki trud. Na pustkę przy szklanej górze zwołał hutniczy lud. Wzniesiemy tu takie miasto, na jakie nas chutników stać. Ze szkła zbudujemy domy, co wieki będą trwać. Wybudowali wspólnie szklane domy, barwne, piękne, wysokie. Zrównały się szczyty tych domów ze szczytem szklanej góry pod jasnym obłokiem. Królewna na szklanej górze nie musi siedzieć już dłużej. Da jeden tylko krok naprzód, w tył albo w bok i jest w kaździutkim domu. Nie wadzi to nikomu, radzi, witają ją wszyscy, bo tu są sobie bliscy. Za królewną, krok w krok, potulnie drepcze smok. Dzieci szklanego miasta za psą mają i basta. Przywołani depeszą, starzy królestwo spieszą. Biją srebrne dzwony w kryształowym kościele. Będzie, będzie wesele, będzie, będzie królewna, żoną Stacha Hutnika. Będą, będą szczęśliwi, bo baśń szczęście przenika. A czarodziej markotny, chodzi już bezrobotny. Poradzili mu w mieście. Cyrk nam urządź nareszcie. Będziesz w cyrku mógł czary pokazywać bez miary. No i zrobił tak stary. I ja także tam byłam. Głośne brawo mówiłam. Koniec